Starej płoty chyba tak. Raz, dwa. A, a, raz, dwa. Może to było tak, a może Jest. to było nie. Lecz teraz jedno, wiem na pewno. 93, no tam był początek, tak, raz, dwa, raz, dwa, a później a, było 94, a, a. Mikrofon, 95, 96 raz, raz, raz. i 97. Jest próba mikrofonu, raz i roku. dwa. Tak dla was teraz tu i na właśnie tak, a. Próba mikrofonu, raz, dwa, trzy i... A więc, stary? Ha, usłysz mój głos Człowieku 1997 Minęło pół wieku, lecz już Jesteśmy tu, to Nasz wysiłek nam pomógł to jest Kalimel, to nasza pierwsza pierdolona płyta, uderza Mówka, błyskawica i już, już Jesteś chory, ja tu stoję, chcę wyleczyć A on jest po nie daj się Mówię ci, on nie wie nie, nie, nie. nie znaczy ta muzyka dla ciebie, bo Starcia. Między naszym ziemskim wymiarem a czymś Więcej tak, tak. A czymś dalej Między naszym ziemskim więcej a czymś dalej Jeden 1997 rok, usłysz mój głos Człowieka tak, 1, 9, 9, 7 rok, usłysz mój głos ej. A, a Człowieku tak, 1, 9, 9, 7 rok, usłysz mój głos ej. A, a Człowieku tak, 1, 9, 9, rok, Mój głos, say, usłysz, usłysz mój głos say, od... Od... My... A, A, Usłysz mój głos, jeden Jeden dziewięć, dziewięć, jeden rok, dalej jeden dziewięć, dziewięć, dwa, rok, dalej jeden. Jeden dziewięć, dziewięć, rok, A. potem jeden. Jeden rok, dalej jeden. Jeden rok, potem jeden. Jeden dziewięć, dziewięć, sześć, rok, potem jeden. Jeden rok, potem dwa, i zera. Właśnie tak, usłysz mój głos, stary Okej, okay, usłysz mój głos. A Usłysz mój głos jeszcze raz. Usłysz mój głos, oka. Oka, dzięki.